Moi drodzy, idziemy dalej w naszym rekolekcyjnym zamyśleniu i ciągle będę chciał jakby dotykać tego, co jest tym ludzkim elementem naszych relacji małżeńskich, ale zaczynamy tak naprawdę od siebie. Ponieważ tylko w momencie, kiedy ja patrzę na to oblicze swojego serca, na samego siebie, no to jestem w stanie tak na dobrą sprawę właściwe, zająć właściwą, właściwą pozycję w ocenie tego drugiego, ta mojego współmałżonka, bo ja muszę widzieć siebie, tak, jaki jestem. Jak zaczynam patrzeć na, na drugiego człowieka, i pomijam siebie, to bardzo szybko zamieniamy się w sędziów i to w dodatku bardzo surowo. No to warto sobie przypomnieć swoje osobiste sytuacje, nasze często też takie zwyczajne spotkania gdzieś tam z ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi, mężami, żonami, dziećmi Jak zaczynamy gubić siebie sprzed oczu, bardzo szybko zaczynamy się w takich surowych, zamieniamy się w takich surowych sędziów Natomiast to skupienie wzroku na samym sobie daje nam może nie tyle gwarancję, ale daje taką możliwość tego, że no patrzę na tego drugiego, ale już nie z perspektywy osądu, tylko z perspektywy zrozumienia. Cały ten proces właśnie jakby rozumienia, czy, czy jakby uzdrawiania tej, tej relacji, polega właśnie na tym, że ja odchodzę od osądzania w kierunku rozumienia. I to naprawdę, po pierwsze, bardzo ułatwia nam życie, po drugie, bardzo nas uwalnia, po trzecie, daje nam bardzo dużą przestrzeń swobody. Bo tam, gdzie ja oceniam, no to jak patrzę na drugiego i pokazuję palcem ty, ty, ty. Jako zaczynam rozumieć, prawda, co dla niektórych może wydawać się na dzień dzisiejszy w ich sytuacji być może absurdalne, ale tak po prostu jest, jak ich zaczynam rozumieć, to tak naprawdę siła moich emocji opada włącza się taki element racjonalny, to znaczy jakby szerzej widzę, prawda? Nie widzę tylko tego wrednego męża, który mnie nie zauważa, jest chłodny, obłudny, jakiś tamtej żony, która prowadzi swoje życie, znalazła sobie tam kogoś innego i żyje sobie tak, jak sobie żyje i ja się jakby wściekam na to, tylko próbuję zrozumieć, prawda? Dlaczego tak to jest? Dlaczego on tak się zachował? Ważne, żebyśmy mieli też na uwadze to, że każde zachowanie człowieka ma charakter e, celowy. To znaczy, jeżeli w naszym małżeństwie <coughs> jest tak, jak jest, albo było tak, jak było, traktowaliśmy się jak traktowaliśmy, albo traktujemy jak traktujemy, mówię bardzo ogólnie, bo też różne sytuacje tutaj mają miejsce, no to to nie jest tak, że to spada z kosmosu. To znaczy, to ma jakiś, w tym wszystkim jest jakiś cel. Prawda? To się pojawiło dlatego, że to ma czemuś służyć. To nie ważne, że to nam szkodzi, to nieważne, że to nam jakoś przeszkadza, ale to po prostu czemuś służy. Kiedyś rozmawiałem może nie no, z małżonkami, prawda, którzy też byli w kryzysie, no i jakoś ustalali ten, prawda, jak ten kryzys rozwiązać. No szło im jak po grudzie, no ale w ta taką, taką sobie, taki taniec sobie zafundowali że jak yy, yy, yy, yy, yy, ona decydowała się na to, że będziemy podejmować współżycie seksualne, to on mówi, wiesz co, nie. No to ona się poczuła urażona, prawda? No ale on przemyślał, przez noc i sobie kurczę, noc minęła strata duża. No to się rano mówi, wiesz co, no może byśmy jednak yy, się do zbliżyli, nie. <ślesi> No to on się wkurzył, prawda? Po się wydarzony. No, ale ona tak należy wieczorem, co się Boże, już bym mogła to wszystko mieć jakby blisko siebie, a nie ma. A to pójdę i kochia No to co, to tak? Nie. I tak po prostu jak żura się czapla, jakoś tam się to wszystko kręciło. No tak, ale tak na dobrą sprawę tutaj brakuje takiej, takiej wzajemnej jakby uczciwości wzajemnej jakby otwartości na siebie nawzajem i takiego no, potraktowania, mówiąc krótko, no, siebie na, na serio. To znaczy, nie bawimy się między sobą jak, jak dzieci, nie odczytujemy, jak prawda, zwierzątka wąchamy, czy to tam się już teraz, czy nie teraz, prawda, wyczuwamy teren, rozmawiamy po prostu na temat jakby tego, co gdzieś tam we mnie jakby po ludzku istnieje. To jest ważne, żeby no, to przede wszystkim komunikować, żeby tę prawdę o sobie samym temu drugiemu komunikować, a nie wchodzić w takie właśnie tańce i tych tań tańców, czy tych tańców mamy dość w życiu sporo, gdzie prowadzimy sobie takie małżeńskie gierki, które mają nam nawzajem coś tam jakby udowodnić, ale tak naprawdę one niczego nie wnoszą, no bo właśnie, bo to są gierki, ale to nie jest jakby autentyczne jakby odsłonięcie się przed drugim człowiekiem. Pan Jezus obok tego, że mówi nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeniu, że tutaj jeżeli to mówi, to to się właśnie też odnosi do nas, do naszych relacji. Chociaż my często jesteśmy bardzo zranieni i patrzymy przez pryzmat e, swojej rany, prawda? To nas strasznie boli, trudno się oderwać. Jak, jak ktoś się zrani, prawda? No to trudno nie czuć, że się zraniłem Jak kogoś boli ząb, to, go, to nie jest do życia, prawda? No bo go boli ząb. Tak samo jest z Jak mnie zrani mój, e, mój współmałżony, no całe życie mnie boli, prawda? Opowiadał kiedyś. Biskup nosą, że jak chodził po szpitalu, to pytał dzieci, a na co ty chorujesz, prawda? A co cię tam boli? No to jedno dziecko mówi tam, no boli mnie noga, mnie boli głowa i tak dalej, a, a inne mówi, a ja nie wiem, co mnie boli. Prawda? No to biskup kto ty się zastanów, a ja do ciebie wrócę. No i dziecko się zastanowiło, biskup wraca i mówi, a co Ci boli? No boli mnie życie. Prawda? To dziecko tak powiedziało. No biskup osłupiał, prawda? No i potem gdzieś tam przy okazji Wigili, bo to było właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. Miał takie kazanie, które potem pobiegło przykład, powiem całą antycezję, ale bardzo jakby trafna rzecz. Tak samo tutaj, jeżeli nas zrani yy, bliska osoba, to nas boli życie po prostu. To nie jest tak, że nas boli jakiś kawałeczek życia, a, a w innych sobie funkcjonujemy, świetnie sobie radzimy, prawda? Jesteśmy... E, zaradni, dobrze nam się układa i tak dalej, emocjonalnie jesteśmy zrównoważeni. Nie, po prostu e, boli nas życie. Dlatego ba, bardzo ważne jest to, żeby umieć jakby w tym e, procesie odchodzenia od osądzania do e, rozumienia, jakby widzieć e, e, całą jak rozciągłość tych, tych trudności, które ja e, przeżywam w, w moim życiu. Pan Jezus mówi, nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni. To nie jest strasza prawda, dla nas, że o wy nie dojrz, bo Nie osądzajcie, ja dzisiaj do nas mówi. Nie osądzajcie tych mężów, nie osądzajcie żon, żebyście też nie byli sądzeni. Bo taką miałem, ja, jaką wierzycie, taką też będziecie sądzeni. My się boimy o czy ja też nie jestem najlepszy, to może będę bardziej łagodniejsza, albo bardziej łagodnym ocenie. tego męża, choć to jest trudne, prawda, czy żon? Ale tu nie chodzi o straszenie, tu chodzi o to, żebyśmy sobie uspysłowili jedną rzecz. Że my widzimy jakby, tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, my widzimy tylko trochę. No przecież spotykamy tych naszych współmałżonków na jakimś etapie ich życia. Tak? No, mamy potem 20 lat, to chodzimy ze sobą, powiedzmy sobie, 2-3 lata, prawda, niektórzy chodzą dłużej, potem się pobieramy, no żyjemy, jesteśmy jakoś tam szczęśliwi, potem coś tam się nie układa i zaczyna się albo powoli sypać, albo się już rozsypało, prawda? No i patrzymy na to jak, to, jak to wyglądało. No ale właśnie my, jakby wchodzimy w tę relację z tym, z tym człowiekiem, kiedy on już jest jakoś ukształtowany, ma taką, ani inną osobowość, ma taką, ani inną historię życia, i oczywiście od nas zależy, na ile my tego człowieka poznaliśmy, na ile on jest dla nas faktycznie nowy, no kimś, komu mogę zaufać i komu mogę powierzyć swoje życie, z kim mogę budować. Wspólne życie. Niektórzy jakby no, doświadczają wielkiego rozczarowania potem. Ale jednak to jest jakby ważne, że to, że to nie jest czysta karta, że ja mam tutaj męża czy żonę, który od dzisiaj jest, on przy mnie tak jest, prawda, czy ona przy mnie taka jest i, i, i taki po prostu jest. No bo on ma, niesie na sobie jakiś tam bagaż historii życia. No i na tym polega jakby narzeczeństwo i cała idea tego narzeczeństwa, żeby pozaglądać sobie do tych bagażów, tak? żeby zobaczyć, co tam jest w tym twoim plecaku, tak? co ty tam niesiesz przez życie. Czy ja chcę pójść z takim człowiekiem, który jest obciążony takim balastem, prawda? czy ja bym chciał budować życie z kimś takim, o kim wiem, że niesie to czy tamto w, w tym swoim plecaku. No, młodzi ludzie niechętnie do tych bagaży zaglądają, chętniej zaglądają <śmiech> w, dzień, w dorka, i jakby sytuacja się tak naprawdę odwraca, już potem nie ma czasu na to, a nawet ochoty, żeby spojrzeć w, w ten bagaż. No i wierzymy, prawda, człowieka z tym bagażem. Ale jak to mówi ksiądz Pawłokiewicz, ta przysięga małżeńska. Mówi tak, no biorę ciebie za męża za żonę. To nie tylko takiego, który stoisz tutaj dzisiaj teraz ze mną, ale właśnie całą twoją historię życia, tylko czy ja wiem, co ja biorę, prawda? Z jaką historią życia tego człowieka biorę i z tym, co jest przed nami, bo my jesteśmy jakby ciągle w drodze rozwoju, to, że dzisiaj. Jesteśmy tacy, to nie znaczy, że tu nie będziemy inni, wręcz przeciwnie, właśnie będziemy inni, prawda? Dzisiaj może być tak, że nam się nie układa, nie potrafimy rozmawiać, ale przyjeżdżamy na rekolekcje, szukamy rozwiązań, uczymy się dialogu. Okazuje się potem, żeśmy się tego nauczyli, jesteśmy inni, inaczej rozmawiamy, wykorzystaliśmy swoją szansę. Człowiek ciągle ma możliwość rozwoju. Ale jeżeli stajemy przed ołtarzem i mówimy sobie tak, że biorę Ciebie za męża, za żonę, to w tym kontekście chcę podkreślić właśnie ten bagaż, że ja go biorę z tym bagażem. Tylko pytanie podstawowe, czy ja właśnie wiem, co jest w tym bagażu? Bo potem jakby no, rozkłada się ręce, no ja nie wiedziałam, nie wiedziałem i tak dalej. No ok, nie, jakby nie oceniamy sprawy, ale świadomość tego, że ja z takim człowiekiem buduję życie i on jest mój, to jest mój mąż. To jest moja żona, bo ja się na to zgodziłem w momencie, kiedy, kiedy zawieraliśmy małżeńskie przymierze, oznacza, że, że ja go przyjmuję z tym bagażem. Nawet jeżeli ja nie zajrzałam, czy nie zajrzałem do tego bagażu wcześniej, nawet jeżeli nie miałem sposobności, albo nie chciałoby się tego bagażu rozpakować, to dzisiaj, kiedy jesteśmy już jakby dalej na tej wspólnej drodze, właśnie przychodzi ten moment. I czasami jest tak, że małżonkowie spotykają się na wspólnej terapii właśnie po to, żeby jakby konfrontować się z, ze swoją przeszłością. Ale mówię to w tym kontekście, że Panowie mówi, nie oceniajcie, byśmy nie byli sądzeni właśnie dlatego, że ma na uwadze, że my widzimy, no mamy tego małżonka dzisiaj tu i prawda? Czasami coś wiemy, czasami nawet bardzo dużo o jego historii, przeszłości, rodzinnym domu, jakichś zwyczajach, które w domu panowały, czasami się z tym nie zgadzamy, czasami uważamy, że to jest jakieś obciążenie, ale widzimy, że on sobie jakoś z tym tam poradził, ale i tak to wszystko, co nam zostało zakomunikowane, powiedziane, jakby wypowiedziane, to tak naprawdę no, jest ciągle niewiele. Ten, ten człowiek no, w dużej mierze pozostanie jednak dla nas jakąś tam tajemnicą, w jakimś stopniu tajemnicą, no, dlatego przysięga małżeńska stoi na straży tej wierności, że gdybyś czasami otworzył jakby oczy i okazało się, że jest coś w tym plecaku, co nagle odkrywasz w biegu życia, a tak się często dzieje, bo, bo odkrywamy to właśnie wtedy, kiedy wchodzimy z kimś w relację, prawda? Im, im ta relacja jest intymniejsza, tym więcej rzeczy przed nami się otwiera, dlatego jakby Kościół, Jezusowy Sakrament stoi na straży i mówi, jak będzie tak, że w trakcie waszego małżeństwa odkryjesz coś w tym plecaku, co cię przerazi, co cię w jakiś sposób zaboli, utrudni wasze wspólne życie, to ta wierność małżeńska ma być nie po to, żeby się męczyć do całego życia, przez całe życie, tylko ona ma być po to, żebyście z tego uczynili coś, co was dwoje, co wam dwojku będzie służyło do osobistego rozwoju, do świętości, po prostu mówiąc, mówiąc krótko. Natomiast ostrzega nas, Panie Jezus, byśmy nie byli zbyt pochopni w wydawaniu osądów, opinii, ocen. I od razu chcę powiedzieć taką rzecz. Większość, albo tak, wielu spośród nas... Bo jakby różnimy się między sobą w tym sensie, no w ogóle jako ludzie, ale też w sensie sytuacji, którą przeżywamy. Bo są tutaj osoby, które są bez małżonków, są i małżeństwa. Są takie, które są w głębokim kryzysie, i takie, które są w lekkim kryzysie. Są takie, które już nie mają nadziei na to, że po ludzku to się poskłada, i są takie, które jeszcze żywią na taką nadzieję. Więc, jakby tutaj, jeżeli chodzi o. O was, no to ta, ta, ta składanka jest y, y, dość spora. W związku z tym i jest bardzo różny obraz emocjonalnych stanów, które mogą wam towarzyszyć. No bo ci, którzy y, są świeżo po jakimś rozstaniu, po jakimś zranieniu, to mają sobie dość spore emocje bólu, żalu, pretensji, y, y, może jakiegoś y, y, buntu. Yy, ci, którzy no, są już w jakimś procesie, który się toczy dłużej, tym, jakby zdążyli się oswoić z tym kryzysem, to zaczynają dostrzegać, że no ok, może te emocje ciągle gdzieś tam we mnie są, ale się obtywniają wtedy, kiedy na przykład trzeba mi wejść w bezpośredni kontakt z tym mężem czy z tą żoną, prawda? Tak to czuję się spokojnie, w miarę sobie funkcjonuje, ale jak już jest, jak on mi się pojawi na linii, to wszystko jak fala wraca, prawda? I chętnie bym go wtedy po prostu... Y y albo mu zrobiła jedynego. Ja mówię też, żeby mieć świadomość o wożonach też. Prawda? Ale z kolei dominujące na przykład zaczynają być potrzeby, które jakby nie są realizowane w relacji małczeńskiej. Oczywiście one mogą chwileczkę sobie poczekać, prawda? I nie dawać o sobie znać, szczególnie jak jesteśmy w ostrej fazie kryzysu, wtedy jakby one się nie uaktywniają, ale kiedy się sytuacja zaczyna normować, no to one zaczynają wołać, tak, takie ptaszki w miastku. nie? Jestem głodny, jestem głodny, by siedź cicho, wytrzymasz, ja też nie wiem, prawda? Nie, więc jakby zupełnie inne, inne zagadnienie, inny problem, kwestia jakby potrzeb, prawda? Dlatego jakby nie chciałbym zbyt jakby ogólnie jakoś sugerować pewnych rzeczy, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że każdy sobie dokonał takiej osobistej, indywidualnej też jednozy, na jakim jest etapie. Czy to jest taki etap? właśnie czegoś świeżego, co, co mnie strasznie kosztuje i ja potrzebuję po prostu takiego momentu, żeby się wygadać, żeby się z, tym kimś, z kimś podzielić. I na przykład w tym kontekście te świadectwa, które się dzieją w ramach Sycharu, one, one są dobre, ponieważ one są świadectwami, co raczej naszym wyrazem braterskiej, bliźniaczej miłości że my chcemy tego człowieka w którym <coughs> nie potrzebę się wygadać no po prostu yy, wysłuchać ja myślę, że w ramach naszych struktur tutaj sycharowskich. Takie, taką, taką możliwość dla tych, którzy przychodzą, a przeczytali życie im się zawaliło, żona poszła, mąż porzucił, prawda, zostają sami, jest wściekłość, jest cała y, gama olbrzymich emocji, z którymi nie bardzo można sobie poradzić, przychodzą do Sychalu i, i to mówią, i mówią w klimacie bezpiecznym, nikt nie mówi, ty, ty jesteś żona, tak się żona u Albo ty jesteś mąż, tak mąż o nie mówi. Nie pozwalamy im na to, prawda? Jest zawsze to zastrzeżenie, że mówimy, nie oceniamy. Zawsze lider to podkreśla, że każdy ma prawo się wypowiedzieć i nie, nie oceniamy, staramy się nie oceniać. No i słusznie, żeby te osoby mogły mogą się wypowiedzieć. Natomiast to do, i, I to o tyle, to, to może nie ma takiego, takiego wymiaru świadectwa, tylko to ma taki wymiar takiego po prostu dania psychicznego upustu, żebym ja mógł wypowiedzieć to, co czuję, żebym ja mógł ponazywać to, co czuję w, w, w kręgu ludzi, którzy mnie zrozumieją, którzy to samo przeszli. I my ich słuchamy i ktoś tam mówi, słuchaj, potem ja, wiesz co, ja miałem, czy miałem tak samo, też byłem świetny tego, rozmawiamy. jak już o tym rozmawiamy, jak to wchodzi w przestrzeń rozmowy, jak to się wydobywa na zewnątrz, to naprawdę ma charakter leczniczy. Przy czym jakby wydawało się, że na tym te... te, te, te ta ludzka troska o, o, o relację małżeńską no, e, kończyć się nie może. Bo jak powiedziałem, jesteśmy na bardzo różnych e, etapach. Jeżeli ktoś jest na takim etapie, że e, no właśnie jest już ta sprawa w miarę, mówiąc kolokwialnie, pozamiatana, powiedzmy nawet jest po jakichś sprawach rozwodowych, ja już wiem, że ten drugi sobie ułożył e, życie, no to priorytetem jakimś takim... E, obszarem pracy, tak jak wspominałem, są przede wszystkim te potrzeby, które się we mnie budzą. Tak? Potrzeba bliskości, potrzeba intymności, potrzeba seksualna, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba bycia zauważonym, cenionym, potrzeba bycia ważnym dla drugiego. To są te potrzeby, które dotychczas były realizowane w relacji małżeńskiej. Natomiast y, dzisiaj z uwagi na to, co się wydarzyło, nie są realizowane i najbliższa perspektywa wskazuje na to, że nie będą realizowane. I teraz pojawia się pytanie które jest może bardziej pytaniem do refleksji jeżeli jakąś tezą. No właśnie, czy co ja mam w tej sytuacji zrobić? Czy ja mam, tak jak ci, że tak powiem, z tej pierwszej fazy kryzysu ciągle mienić tą swoją historię? Ona już jest tak miałka jak, jak kasza manna. Oczywiście nam coś to, to daje, bo my gromadzimy prawda sobie trochę tej, tej złości, energii i tak dalej. Więc mamy okazję to wypowiedzieć. Ale pytanie, czy to nas buduje, czy to jest jakby twórcze, czy to jest kreatywne, czy to nas podnosi, czy to nas wcha do działania, czy to nam dodaje energii do życia, czy może raczej jest inaczej. Czujemy, że trochę jakby upuściliśmy energii, ale ostatecznie nie mamy tej energii do życia. Jesteśmy ciągle zagubieni, jesteśmy ciągle um, um, jakby zafiksowani na, na tej stracie. Nie bardzo potrafimy sobie z nią poradzić, nie bardzo potrafimy się z nią e, pogodzić, nie bardzo wiemy jak, jak dalej to moje życie powinno się e, toczyć, a ludzka jest bardzo bogata. Te, te potrzeby, o których mówiłem, które realizowane były w relacji małżeńskiej, one mogą być również realizowane w inny sposób, w innym charakterze i w innym zakresie, ale na przykład w innych relacjach. Prawda? Tylko trzeba się na to zgodzić. trzeba jakby dojrzeć do takiego momentu, że, że ja wiem, że ja już po prostu tych potrzeb ludzkich nie zrealizuję w relacji z moim mężem czy z moją żoną że przychodzi taki moment, że ja muszę szukać innych sposobów, takie, które będą mnie pobudzały do rozwoju, które mnie uwolnią od bolesnej historii, od tego zafiksowania się na tym ciągłym staraniu się o to, by on, ona do mnie powrócili, że ja po prostu muszę żyć dalej, że Pan Bóg daje mi dalej żyć, ono dalej jest darem to życie. No i mogę je spędzić na takim płaczu i, i, i i bardzo często szalenie szczerym, ale mogę jednocześnie coś zrobić ze swoim życiem i realizować takie potrzeby, aby czuć się człowiekiem spełnionym i jakby nie nosić w sobie tej, tej dziury, która wynika ze straty tej relacji. No, pomysł, pomysłów może być bardzo wiele no, angażujemy się y, y, y, potrzeba bycia dla kogoś ważnym, prawda? No to są różnego rodzaju wolontariaty mamy trochę czasu, no to idziemy na wolontariat być może mamy trudny, no, to angażujemy się, oczywiście nie wchodzimy ofensywnie w ich życie ale staramy się tak jakoś ich wspierać, pomagać, uczestniczyć w ich życiu, żeby mieć poczucie, że jest się im potrzebny, że jest się dla nich ważny. Jak się ma dzieci na wychowaniu, to, to, to nie na zasadzie wypierania, aha, to teraz się poświęcę jako matka Polka, prawda, czy tam ojciec Polak, nie mówię, ale <śmiech> prawda dla, dla dzieci, tylko jakby z świadomością, że to jest ta przestrzeń, gdzie ja będę realizował, realizowała moją potrzebę bliskości, intymności. Oczywiście ja nie dostaję <trymne> w 100% tego samego, co dostaje z tamtej relacji, prawda? No ale kto powiedział, że żeby się najeść, to trzeba zjeść wszystko, co jest na stole, prawda? Wystarczy czasami zjeść trochę i już nie odczuwam tego głodu. On nie jest taki e, dokuczliwy. Może czuję, że a, jeszcze bym coś przekąsił, ale potrafię żyć, potrafię chodzić, prawda? potrafię mówić, potrafię coś robić, prawda? Więc jakby nie, nie jestem w pełni nasycony, no ale jednak nie odczuwam w sobie też <śmiech> e, e, takiego głodu. No e, i oczywiście można spróbować całego, całego szeregu różnych analogii pomiędzy e, tymi potrzebami. Ważne jest to, żebyśmy umieli zidentyfikować, jakie potrzeby e, dominowały w tej mojej relacji z, e, z współmałżonkiem. Tak? Jakie potrzeby były realizowane w tej e, relacji. Oczywiście pomijamy te, te podstawowe, takie jak właśnie potrzeba seksualna, intymności, bliskości bo jeszcze jest cały szereg innych potrzeb, które mogą być realizowane w związku i często są jakby specyficzne dla tego związku i zastanowić się na tym, co ja teraz mogę zrobić, co, co może być dla mnie jakąś alternatywą, żebym poczuł się, poczuła się po prostu dobrze, żeby na nowo złapać wiatr w żagle. I myślę, że to, co wczoraj się wydarzyło, że to jest też taki dobry zwiastun, żeby prowadzić w ramach tego kręgu świadectw również to, co ja widzę jakby w dalszej perspektywie. Nie to, prawda, że nie wiem, nazywam się Paweł, jestem po dwóch rozwodach prawda, i myślę o trzecim związku, prawda, może mi się uda. Tylko na przykład nazywam się Paweł, moja żona nazywa się Kasia, jesteśmy po rozwodzie. Raczej po ludzku nie rokujemy, ona ułożyła sobie życie, co mnie bardzo boli, ale ciągle się za nią modlę. Natomiast próbuję radzić sobie właśnie z tą stratą w taki sposób, że robię to, to i to. I w tym tygodniu udało mi się to, to i to. I myślę, że, że ta, tego typu świadectwa mogą pomóc takim ludziom, którzy nam się trafili swego czasu, że oni nie powiedzą, ja są tu uciekam, w ogóle zabieram się, prawda? Nie chcę skończyć tak jak wy. Tak on powie, ja też chcę tak jak wy. Ja też sobie chcę tak to poukładać, tak jak wy. Oczywiście musimy mieć też ciągle świadomość, że właśnie specyfika tej grupy polega, że my tu jesteśmy wszyscy na bardzo różnych etapach tego kryzysu i trzeba każdego człowieka zrozumieć. Niemniej jednak, jeżeli próbujemy <klujemy klujemy> stworzyć jakąś ogólną y, ogólny y, y, strukturę, też tego, tego odsłaniania naszego ludzkiego przeżywania tej straty, to wydaje się, że bardziej korzystne jest patrzenie do przodu, to co św. Paweł mówi, nie patrzę na to, co za mną, ale patrzę na to, co przede mną, prawda? czyli patrzę na to, co przede mną, co ja mogę z tym, z tym moim życiem jeszcze zrobić. To jest bardziej korzystne, aniżeli to takie jakby uwikłanie się we własne zranienie takie, w taką emocjonalną relację i taką nadzieję czasami no, z gruntu iluzoryczną, że, że po prostu kiedyś mi się uda z tym człowiekiem zbudować życie. Z całego serca wszyscy wszystkie sycharki tego życzą, ale jak to sycharki, no musimy być z nami, prawda? I, I wiemy, że my nie o to się modlimy. Tak? Uzdrowienie przymierza polega na tym, że my chcemy życia wiecznego tego człowieka, a nie jego powrotu pod nasz dach i tego, żeby on na nowo, na powrót realizował te potrzeby, które z ludzkiego punktu widzenia są po prostu dla nas ważne i kluczowe.